Book 2 5ห้าสิบห้าห้าสาการทำงานงา a งานคุณทาอาชีพอะไรคะ i zajmuje zawodowo? Czym się pan/pani zajmuje zawodowo? Sąsi dić, ja jestem l e k a r Mój mąż jest z zawodu lekarzem. Mój mąż jest z zawodu lekarzem. Dić, ja pracuję na pół etatu jako pielęgniarka. p r a c u j e na pół etatu jako pielęgniarka. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญวครุ่ดเซ่พูดีเม่ในเอ e มริทูเร่วครุ่ดเซ่พูดีเม่ในเอเ e แต่ภาษีสูงมาก Ale podatki są wysokie ok ale podatki są wysokie และค่าประกันสุขภาพก็สูง I ubezpieczenie chorobowe jest wysokie ok I ubezpieczenie chorobowe jest wysokie. n u jak? n a k i Kto? Kto? k o k t Kto? Kto? c t o Kto? k i o Kto? Kto? s t a k i o Kto? c h o Kto? Kto? k o Kto? Kto? Kto? Kto? Kto? o k o k o Kto? Kto? Kto? Kto? Kto? k t n Kto? Kto? Kto? Kto? Kto? o t o Kto? k t n Kto? Kto? Kto? Kto? k Kto? Kto? t o t o k t t o t o k a o Chcę studiować na uniwersytecie. Chcę studiować na uniwersytecie. Dzichan jest panegan praktykantem. Jestem praktykantem. Dzichan ma ryad nie wielu. Nie zarabiam wielu. Dzichan pracuje za granicą. Robię praktyki zagranicą. Robią praktyki zagranicą. Niku, whoa, na, on di Chan. To jest mój szef. To jest mój szef. Di Chan ma przyjaciół z pracy. Mam miłych kolegów. Mam miłych kolegów. My jedziemy na lunch. W południe chodzimy zawsze na stołówkę. Dzichan kąlął mong hān. Szukam pracy. Szukam pracy. Dzichan wāngan ma 1 rok. Już od roku jestem bezrobotny, bezrobotna. Już od roku jestem bezrobotny, bezrobotna. ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก t น m kraju jest za d ว ż o งงานจำ o t n มากในประเกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด